Generał Musteikis, minister spraw wojskowych, zasłonił się od razu stwierdzeniem, że Wielka Brytania i Francja radzą usilnie Litwie zachowanie ścisłej neutralności, a pułkownik Dulksnes w ogóle nie chciał nic na ten temat mówić. Trzeba jednak dodać, że wszyscy oni zgodnie opowiadali się po naszej stronie, życzyli Polsce powodzenia i wyrażali wiarę w ostateczne zwycięstwo nad Niemcami. Generał Rasztikis w sposób naprawdę wzruszający przekazał na moje ręce życzenie dla marszałka Śmigłego Rydza w wojnie z Niemcami. Niech Bóg Wszechmogący wam pomaga, marszałkowi Śmigłemu i Wojsku Polskiemu, ale uderzenie niemieckie na was będzie straszliwe — mówił generał i głos mu się załamał z prawdziwego wzruszenia. Jak wynika z tych rozmów Litwa pozostanie neutralna. Wilna Litwini nie ruszą w czasie naszej wojny z Niemcami, może upomną się na konferencji pokojowej. Litwini mogą wystąpić po naszej stronie, albo gdyby Niemcy naruszyli ich terytorium, albo jeżeli będziemy mieli poważne sukcesy nad Niemcami, przede wszystkim w Prusach Wschodnich. Niemcy i Rosja zawarły pakt o nieagresji, a więc wszystko to, co było mówione przez sztab litewski poprzednio, przed wizytą warszawską generała Rasztikisa, w czasie tej wizyty i później przez premiera Litwy generała Czerniusa, Poszło w zupełną niepamięć. Brak Rosji o wszystkim zadecydował. Natomiast zupełnie i w sposób niezwykle fair, postawiona była przez wszystkich Litwinów, z którymi rozmawiałem, sprawa Wilna. Generał Rasztikis oświadczył, że jest to sprawa tylko między nami, że mogę być najzupełniej przekonany i w ten sposób mam zakomunikować swoim przełożonym, że Litwa nie zamierza w żadnym wypadku skorzystać z ciężkiego położenia Polski, aby zająć Wilno. Generał pytał ze swej strony, czy może być pewny, że i Polska nie zamierza naruszyć neutralności Litwy, podejmując atak z na Prusy Wschodnie, przez terytorium litewskie. Dałem generałowi solenne zapewnienie, że nie zamierzamy żadnych podobnych działań, chociaż przyznaję się, że nie miałem ku temu żadnych upoważnień, ani nie znałem szczegółów polskiego ostatniego planu koncentracji. W ogóle w tej rozmowie działałem na własną rękę, nie mając absolutnie żadnych informacji ze sztabu głównego. Byłem przekonany, że uderzenie większymi siłami z Suwalszczyzny na Prusy Wschodnie, był taki projekt generała Rumla, nie przyjdzie nikomu do głowy wobec ograniczonych sił naszych. Z rozmów moich z wyższymi wojskowymi Litwy, ostatnia była z generałem Rasztikisem w dniu 28 sierpnia 1939 roku, wszyscy moi rozmówcy wypowiadali się zdecydowanie przeciwko Niemcom i wyrażali najgłębszą wiarę, że ostateczne zwycięstwo będzie po stronie aliantów razem z Polską. Nie bardzo się to zgadzało z polityką Litwy i w ogóle państw bałtyckich, lecz cóż Litwini mieli robić w tej sytuacji? Iść z samą Polską przeciwko potężnym Niemcom? Generał Rasztikis kiedy opuszczałem po raz ostatni jego gabinet, bardzo serdecznie uścisnął mi kilkakrotnie rękę, prosząc o przekazanie raz jeszcze swoich i całego Wojska litewskiego najlepszych i najszczerszych życzeń powodzenia w wojnie z Niemcami dla marszałka Śmigłego i dla wszystkich żołnierzy polskich, powtarzając się jeszcze uderzenie niemieckie na was będzie przerażające. Wysłałem natychmiast do szefa sztabu głównego... Szyfrowaną depeszę o tych rozmowach treści następującej. Pierwsze. Litwa będzie neutralna. Drugie. Wilno przez Litwinów nie będzie ruszone. Trzecie. Możliwości wystąpienia Litwy po stronie Polski a. W wypadku naruszenia jej terytorium przez Niemców raczej wydaje się wątpliwe, b. W razie polskich i francusko-angielskich początkowych dużych powodzeń wydaje się bardziej prawdopodobne. Cztery. Przyczyny zajęcia przez Litwę obecnego stanowiska. Brak koalicji na wschodzie Europy przeciwko Niemcom i odosobnienie Polski. Tegoż dnia wieczorem, korzystając z przelotu oficerów naszego lotnictwa, powracających z Stalina, przesłałem obszerny raport słabszych rozmów do szefa sztabu głównego. Jednocześnie zawiadomiłem sztab o pewnych niepokojących objawach w położeniu wewnętrznym Litwy. Zaczynają się dziać na Litwie od pewnego czasu dość dziwne rzeczy. Początkiem ich był powrót na Litwę z dłuższego wygnania profesora Woldemarasa, oczywiście pod patronatem Niemców. Generał Raszwikis mówił mi o powrocie pana Woldemarasa z dużym niepokojem. Z niemiecką pomocą i przy poparciu aktywistów wśród tautininków, których Woldemaras jest szefem, mógłby on stanąć ponownie u władzy, co wywołałoby niewątpliwy zwrot Litwy ku Niemcom i możliwości dużych komplikacji w sprawie Wilna. Doszły do mnie również wiadomości, że prezydent Antanas Smetona zamierza usunąć naczelnego wodza generała Rasztikisa, premiera i generała Czerniusa, z ich obecnych stanowisk, jako stronników polityki antyniemieckiej. Na razie to się nie udało, podobno dzięki twardemu i energicznemu stanowisku zajętemu w tej kwestii przez wyższych oficerów litewskich. Twierdzą jednak niektórzy w Kownie, że jest to możliwe w przyszłości i że wówczas do władzy powróci jako premier Woldemaras. Byłby to nawrót Litwy pod skrzydła niemieckie, a dla nas oznaczać mogłoby to zagrożenie Wilna. Stanowisko prezydenta Litwy, pana Smetony, w stosunku do Polski przez cały czas pobytu w Kownie Poselstwa Polskiego było nacechowane wielką rezerwą, jeśli nie wyraźną niechęcią. Od czasu ultimatum rządu polskiego z marca 1938 roku, po dziś dzień, prezydent Smetona nie znalazł ani jednego słowa dla zaznaczenia poprawy stosunków między Litwą a Polską, zajmując nieprzejednane stanowisko względem Polski i tolerując nowy stan rzeczy, ale nie biorąc w tym żadnego osobistego udziału. Tak dalece zawzięty, że nawet unikał spotkań towarzyskich z polskimi dyplomatycznymi przedstawicielami w Kownie. Ani minister Harwat, ani też nikt z poselstwa RP nigdy nie był zaproszony na przyjęcie, na których mógłby spotkać prezydenta Smetonę. Wyjątkiem były wielkie publiczne imprezy. Podobno prezydent Smetona miał kiedyś wyrazić się polskiego posła jako głowa Litwy, mogę przyjąć jedynie na zamku Giedymina w Wilnie. W ostatnich dniach Zgłasza się do mnie wielu Polaków, obywateli polskich i litewskich. Są między nimi i młodzi, i starsi. Ci ostatni są to przeważnie dawni żołnierze polscy z lat 1919-21. Obywatele polscy przychodzą do mnie po instrukcje, co mają robić, czy już jechać do Polski, czy czekać na dalsze rozkazy. Obywatele litewscy, miejscowa młodzież polska, zwracają się do mnie poprzez swoje delegacje z gorącą prośbą, abym dopomógł im w przedostaniu się do Polski celem wstąpienia do wojska. Położenie moje w stosunku do tych ostatnich jest bardzo trudne. Po pierwsze, nie posiadam odpowiednich instrukcji sztabu głównego. Po drugie, minister Harwat oświadczył mi, że otrzymał polecenie z MSZ zatrzymania Polaków ochotników na miejscu. Po trzecie, nie chciałbym być nielojalny względem rządu litewskiego i sztabu litewskiego. W odpowiedziach moich polecam polskim obywatelom znajdującym się tymczasowo na Litwie powracać natychmiast do Polski wobec zarządzonej już tam mobilizacji. Miejscowej młodzieży polskiej polecam zachowanie największego spokoju i oczekiwanie na dalsze wydarzenia. Tym z nich, którzy są rezerwistami wojska litewskiego i czekają na powołanie do szeregów, radzę nie uchylać się od tego obowiązku, gdyż nie jest rzeczą niemożliwą, że i Litwa, zachowująca obecnie neutralność, może się jeszcze znaleźć po naszej stronie. Na zastrzeżenia pełne oburzenia z ich strony, że przecież my, Polacy, nie możemy brać udziału w napadzie litewskim na Wilno, powtarzam jedyny argument, którym dysponuję, a mianowicie gwarancje otrzymane osobiście przeze mnie od generała Rasztikisa, że Litwa nie zamierza w żadnym wypadku skorzystać z naszej ewentualnie ciężkiej sytuacji i zawładnąć Wilnem. Słowa te i moje perswazje nie odnosiły żadnego skutku wśród młodzieży polskiej na Litwie, nie były dostatecznie przekonywające, To też patrzyła ona na mnie trochę podejrzliwie, bo oczekiwała czegoś innego — mojej zgody na zgłoszenie się do Wojska Polskiego i mojej pomocy w przedostaniu się do Polski. Zapał tych młodzieńców, którzy byli u mnie w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku, był nieopisany, żarliwy. Wierzyli wszyscy w siłę Polski, wierzyli w zwycięstwo nasze nad Niemcami i pragnęli brać w nim udział. Aby dać im jakiekolwiek zajęcie... Jakikolwiek, choć pośredni udział w wojnie, poprosiłem moją żonę, żeby za pośrednictwem pochodni i harcerzy zorganizowała zbiórki leków, bandaży, ciepłej bielizny i temu podobne dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Wilnie, aby dopomóc wojskowym szpitalom wileńskim, które tam zostaną zorganizowane. Cała młodzież polska w Kownie od najmłodszych uczennic i uczniów począwszy była później tym zajęta. Przez nasz dom przechodziły niezliczone ilości różnych przedmiotów, które wysyłaliśmy do Wilna. W ciągu tych dni przez biuro moje w poselstwie RP w Kownie przewinęły się setki osób. Szczególnie upamiętniła mi się rozmowa z Żydem, polskim obywatelem, mieszkańcem Kowna, mężczyzną lat około 35, który zgłosił się u mnie jako deserter z V Pułku Piechoty Legionów z Wilna w roku 1924 i oświadczył mi, stojąc po żołniersku na baczność, że wobec sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, uważa on za swój obowiązek oddać się do dyspozycji władz polskich z prośbą i nadzieją, że będzie przyjęty do Wojska Polskiego, najlepiej do swego dawnego Pułku v. Taków zwanych zuchowatymi i wysłany na front przeciw Niemcom, gdzie może zmazać swą dawną winę wobec Polski. Spełniłem jego życzenie, ale nie miałem żadnych wiadomości, co się z nim stało. Wiem tylko, że odjechał do Wilna do swego pułku po otrzymaniu paszportu polskiego. Gremialnie całą dużą grupą stawili się u mnie prawie wszyscy żołnierze Wojska Polskiego z wojny 1918-1920, zwolnieni całkowicie ze służby w rezerwie Wojska Polskiego i od dawna już obywatele litewscy, zgłaszając gotowość powrotu do Polski do swoich dawnych pułków. Większość z nich byli to kawalerzyści z 13. i 23. Pułku Ułanów. Prosili tylko o legalne załatwienie sprawy wyjazdu do Polski z władzami litewskimi. Oczywiście było to praktycznie niemożliwe, wspominam o tym, dla zobrazowania nastrojów głębokiego patriotyzmu i przywiązania do Polski ze strony naszych braci Polaków z Litwy. Stanowisko ich wszystkich, bez najmniejszego wyjątku, w tych dniach krytycznych było pod względem poczucia solidarności z Polską pełne najwyższego poświęcenia, ofiarności i godne jest najwyższych pochwał. Ujawniło się ono niejednokrotnie dużo wcześniej, w szczególności w związku z akcją zbiórki na Fundusz Obrony Narodowej w Polsce. Na wieść podawaną przez radio i prasę polską, że tego rodzaju akcja jest prowadzona w Polsce, Polacy w Litwie, samorzut nie bez żadnej zachęty ani też propagandy ze strony poselstwa polskiego w Kownie, zgłaszali się całymi setkami do nas, składając często nawet dość poważne sumy. Nieomal codziennie przychodziły do mnie różne osoby, od starszych, poważnych panów ziemian, do kobiet w chusteczkach na głowie i wieśniaków w samodziałowej kapocie, trzymające w ręku zawinięte skrzętnie w gazetę przeznaczone na ofiarę dla Polski pieniądze. Dwa takie wypadki chciałbym tu utrwalić. Pewnego lipcowego dnia zaferowany woźny poselstwa Jakubiak zaanonsował mi przyjęcie pani Maryli Montfił, młodej, bardzo urodziwej, pełnej wdzięku żony bardzo zamożnego ziemianina o znanym szeroko na Litwie nazwisku. Po chwili weszła do gabinetu piękna pani i z ujmującą prostotą i z wdzięcznym zakłopotaniem powiedziała mi, że przeniosła trochę pieniędzy na polskie wojsko na Fundusz Obrony Narodowej. Pani Maryla Montfiłowa złożyła wtedy wcale poważną sumę. Innego dnia otrzymałem list od pani Dowgirdowej, byłej ziemianki w okolicy Jeziorosów, w którym pisała, że pragnęłaby oddać na Wojsko Polskie pozostałe w jej posiadaniu pamiątki rodzinne, stare srebra i taką biżuterię, ale ponieważ jest w podeszłym wieku i chora i nie może sama przyjechać do Kowna, więc prosi, abym ja do niej przyjechał i osobiście odebrał jej dar. Pojechaliśmy z żoną rzeczywiście, mając do towarzystwa jednego z najbardziej czynnych działaczy polskich w Kownie, Konstantego Butlera, dyrektora Banku Polskiego w Kownie. W małym domku z Ganeczkiem nad jeziorem Dusiaty spędziliśmy wtedy jeden z najbardziej pamiętnych dni. Podziwiałem bezinteresowną miłość do Polski i prawdziwie obywatelskie stanowisko zubożałej ziemianki, chorej staruszki, wdowy, która, jak prawdziwa matrona rzymska, oddała na obronę Polski wszystkie cenne, co tylko posiadała. Ofiarowała srebrny komplet stołowy z czasu Jana Sobieskiego, kilka nowszych srebrnych was i bardzo stare srebrne kubki, czarki do picia miodu, pewne pamiętające jeszcze ostatniego Jagielona z XVI wieku, oraz parę starożytnych pierścieni. Srebrne czarki poleciła pani do Girdowa Konieczny przekazać naczelnemu wodzowi Wojska Polskiego, marszałkowi Śmigłemu Rydzowi, aby, jak mówiła zwyczajem naszych przodków, wypił strzemiennego, gdy będzie siadał na konia, prowadząc Wojsko Polskie na Niemca w obronie ojczyzny. Z prawdziwym, szczerym wzruszeniem przyjąłem jej dary i ucałowałem godne ręce z wielką czcią. Wolę pani Dowgirdowej wypełniłem wiernie i przekazałem te dary do Warszawy z osobistym meldunkiem do marszałka Śmigłego. Po kilku tygodniach... Miło mi było wręczyć pani Dowgierdowej osobisty odręczny list marszałka Śmigłego Rydza z gorącym podziękowaniem za wspaniałe dary, a szczególnie za kupki srebrne z XVI wieku. Podobnych wypadków niezwykłej ofiarności Polaków z Litwy było znacznie więcej. 30 sierpnia w ciągu dnia dzisiejszego objechałem samochodem całe pogranicze litewsko-niemieckie. Chciałem osobiście zobaczyć, co się dzieje na granicy, a zarazem sprawdzić pogłoski o mobilizacji części wojska litewskiego i o obsadzeniu granicy niemieckiej. W celu nadania mojej wycieczce niewinnego pozoru towarzyszyła mi moja żona. Był to więc piknik, zwłaszcza, że dzień był piękny, bardzo słoneczny, a i grzyby, borowiki i rydze już ukazały się na rynkach kowieńskich. Była zatem nadzieja, że choć trochę uzbieramy. Pojechaliśmy z Kowna do Kalwarii, a następnie wzdłuż granicy litewsko-niemieckiej przez wyłkowyżki Władysławów, Szaki, powróciliśmy do Kowna. Nad granicą po stronie litewskiej panował niczym niezamącony spokój. Litewski Sztab Generalny zgodnie z decyzją rządu nie podjął żadnych kroków dla wzmocnienia obsady granicy niemieckiej. Wiadomości napływających do mnie z różnych źródeł, głównie od miejscowych Polaków, że oddziały Związku Szaulisów zostały skoncentrowane w poważnej sile na kierunku wileńskim, nie sprawdziłem zupełnie celowo, aby nie stworzyć wrażenia, iż nie ufam otrzymanym od generała Raszczykisa przyrzeczeniom i zapewnieniom. Po powrocie do Kowna późnym wieczorem otrzymałem ze sztabu głównego depeszę o zarządzeniu w Polsce mobilizacji. Pierwszym dniem mobilizacji był wyznaczony dzień... 31 sierpnia 1931 roku, godzina 0001. Nie rozumiałem, dlaczego w depesze podkreślono, iż nie jest to mobilizacja powszechna. Depesza to była jedyną oznaką kontaktu sztabu głównego ze mną od... 11 maja 1939 roku, kiedy byłem po raz ostatni w Warszawie. Nie otrzymywałem żadnych ocen położenia, żadnych instrukcji w czasie, kiedy wybuch wojny z Niemcami wydawał się nieunikniony. Dla poselstwa RP Kownie, a przynajmniej dla mnie, zarządzenie mobilizacyjne sztabu głównego nie stanowiło żadnego zaskoczenia. Czekaliśmy na to od dawna, obserwując wypadki i przekazując otrzymane wiadomości do Warszawy. Jedno mnie Wprowadziło w niepokój. Dlaczego tak późno ogłoszono mobilizację, kiedy według podanych przeze mnie pewnych i wiarygodnych wiadomości koncentracja niemieckich wojsk na granicy polskiej jest już ukończona. 1 września, godzina druga w nocy. W Kownie panuje duże podniecenie i nastrój przygotowań do wojny. Spodziewają się tu w każdej chwili, że Niemcy zajmą Gdańsk, co spowoduje wybuch wojny między Niemcami a Polską i stanowić będzie początek nowej wojny europejskiej. Atmosfera jest ciężka, przygniatająca. Radio niemieckie, brzmi ponuro i groźnie dla Polski, w ciągu dnia dzisiejszego napadło bardzo gwałtownie, oskarżając nas o prowokacje wojenne. Na podstawie tego, co nadają z Królewca, od kilku dni trwa faktycznie stan wojny na pograniczu polsko-niemieckim. Niemcy zarzucają nam, że niemiecka ludność w Polsce jest przedmiotem prześladowań. i Grożą, że Niemcy mogą być zmuszone do obrony swoich współrodaków za pomocą działań wojennych. To samo mówił mi generał Rasztikis na podstawie wypowiedzi pułkownika Justa. Warszawa przez radio dementuje to w sposób spokojny i rzeczowy, prostując wiadomości niemieckie i podając fakty niemieckich prowokacji na Śląsku i w innych miejscowościach Polski. Jest to nie tylko wojna radiowa i prasowa. Wydaje mi się, że to może być przygotowaniem przez Niemców pretekstów uzasadniających napaść na Polskę. Prasa litewska doniosła, że w całej Polsce odbywa się mobilizacja, która ma przebieg spokojny. Późnym wieczorem radio berlińskie podało wiadomość... O ratyfikacji układu niemiecko-sowieckiego z dnia 23 sierpnia 1939 roku i zaraz po tym ogłosiło treść komunikatu rządu niemieckiego zawierającego żądania niemieckie skierowane do rządu polskiego. Słuchałem tego komunikatu, odnotowując poszczególne punkty. Przy tym komunikat ten zawierał ultimatum niemieckie, które żądało, aby do wieczora, dnia 30 sierpnia 1939 roku, rząd polski wysłał do Berlina Upełnomocnionego przedstawiciela celem przyjęcia propozycji rządu niemieckiego i dokonania odpowiedniego aktu. Termin ten został więc już przekroczony, chyba że podano go post factum. Sądzimy, że ultimatum rządu niemieckiego zostało stanowczo odrzucone. Komunikatu berlińskiego słuchałem w towarzystwie moich kolegów z poselstwa, panów Fuksiewicza, Sforakowskiego i Dziarczykowskiego. Gubiliśmy się w domysłach, jaka jest obecna sytuacja w Berlinie, w Warszawie, w Paryżu i w Londynie. Czy to jest już rzeczywiście wojna? Później, o godzinie pierwszej w nocy, przekonałem się, że istotnie tak jest. Wojna rozpoczęła się. O tej godzinie Radio Berlin nadało rozkaz kanclerza Hitlera do niemieckich sił zbrojnych, oznajmiający, że wobec odrzucenia przez Polskę sprawiedliwych jego żądań Postanowił siłą zmusić Polskę do ich wykonania. Było to równocześnie wypowiedzeniem wojny. Kampania wrześniowa w Polsce obserwowana z Kowna 1 września 1 września 1939 roku o godzinie 7 Radio Polskie nadało komunikat, że o świcie wojska niemieckie przekroczyły na całej długości granicę polską. Lotnictwo niemieckie bombardowało jednocześnie Warszawę i wiele miast w Polsce. Na tle ciszy pięknego poranka w spokojnym i śpiącym jeszcze kownie słowa komunikatów polskich rozlegające się z głośnika radiowego brzmiały zgoła nieprawdopodobnie, jakby złowieszcza. W przerwach pomiędzy tekstami komunikatów z głośnika padały złowrogie słowa — ogłaszam alarm lotniczy dla miasta Warszawy. I zaraz potem jakiś nienaturalnie spokojny głos podawał grupy cyfr. — Nadchodzi — a więc wojna z Niemcami, w której Polska będzie osamotniona, przynajmniej na wschodzie. Około godziny ósmej rano z otwartych okien mieszkańkowieńskich na Putwińskio gatwę słychać było wojnę. Wszyscy słyszeli Polskę, która już walczy z Niemcami. Pierwsza w drugiej wojnie światowej. Na godzinę dziesiątą miałem umówioną rozmowę w litewskim sztabie generalnym, aby formalnie notyfikować, że rząd polski przyjmuje do wiadomości zakomunikowane przez rząd litewski zapewnienie o neutralności Litwy oraz aby oficjalnie zadeklarować, że ze swej strony Polska zobowiązuje się respektować neutralność Litwy. W porozumieniu z ministrem Harwatem postanowiłem jednocześnie formalnie zawiadomić rząd litewski o niesprowokowanym napadzie na Polskę przez Niemcy i o wynikłym w ten sposób stanie wojny z Niemcami. Odpowiednie oświadczenie złożyłem na ręce pułkownika Duluksnysa. W sztabie przyjęty byłem w tym dniu z ujmującą serdecznością i wyjątkową kurtuazją. Liczni oficerowie litewscy, których tego dnia spotkałem, a którzy zawsze zachowywali się wobec mnie z wielką uprzejmością i taktem, tym razem starali się, jakoby specjalnie zaznaczyć swoją sympatię dla Wojska Polskiego. Pułkownik Dulksnes powitał mnie z najwyższą sympatią i serdecznością. Po załatwieniu oficjalnych spraw, po przyjęciu moich oświadczeń w imieniu polskiego naczelnego wodza, powiedział mi, że serca i najgorętsze uczucia całego społeczeństwa Litwy, a przede wszystkim wojska litewskiego, są przy Polsce w czasie naszej walki przeciw napaści niemieckiej. Nie dopowiedział pułkownik Dulksnes, ale sam dobrze, to już rozumiałem, że chłodny rozsądek w sytuacji obecnej, Podyktował małej Litwie zachowanie neutralności. Zresztą Litwa sama jedna niewiele by nam mogła pomóc. Po południu zgłosił się do mnie porucznik armii francuskiej Pichon i oświadczył, że został powołany z rezerwy do służby czynnej i mianowany zastępcą atasza wojskowego w Kownie. W imieniu swego przełożonego pułkownika Chopeno, rezydującego w Rydze, zaoferował mi współpracę i wszelką ewentualną pomoc. Poinformował mnie jednocześnie, że poselstwo francuskie w Kownie otrzymało dziś rano wiadomości, iż toczą się jeszcze rozmowy między Francją i Anglią, a Berlinem, mające na celu powstrzymanie działań wojennych w Polsce i doprowadzenie do konferencji, która by próbowała rozwiązać spór niemiecko-polski. W związku z tym wystąpieniem Francji i Anglii w poselstwie francuskim oczekują z wielką niecierpliwością wiadomości ode mnie, czy nastąpiły jakieś zmiany w sytuacji w Polsce. Oznajmił mi on również, że od czasu odpowiedzi niemieckiej na propozycje zachodnich mocarstw ani Francja, ani Anglia nie rozpoczną kroków wojennych przeciwko Niemcom. Wieczorem 1 września radiostacja Warszawa i Wilno nadawały pierwszy komunikat wojenny polskiego naczelnego dowództwa z wojny 1939 roku. 2 września. Poseł brytyjski, Preston i porucznik Pichon, Francuz, podali mi do wiadomości, że przez brytyjskiego premiera Chamberlaina, francuskiego Deladier i Mussoliniego zostały uczynione próby, aby powstrzymać Hitlera i doprowadzić do konferencji zainteresowanych stron. W konsekwencji tego Francja i Anglia nie wypowiedziały wojny Niemcom. Dwa dni tej wojny bijemy się więc w Polsce samotni. A sojusze? Wieczorem otrzymałem wreszcie szyfrem komunikat specjalny sztabu naczelnego wodza o położeniu w dniach 1 i 2 września bieżącego roku. Komunikat stwierdza że Niemcy mają nad nami zdecydowaną przewagę w lotnictwie, broni pancernej i w artylerii. Podkreślone jest, że są oni znacznie od nas silniejsi technicznie i pod względem uzbrojenia piechoty. Grosił niemieckich znajduje się na froncie przeciwko Polsce. Na zachodzie przeciwko Francji pozostała jedynie niewielka osłona. W stosunku ilościowym dywizji piechoty jest także ogromna przewaga niemiecka. Niemieckie uderzenie rozwija się, jak podaje komunikat, na dwóch naszych skrzydłach — na południu, na Kraków i na Częstochowę oraz na północy, na Pomorzu, na Bydgoszcz. Na reszcie frontu napór niemiecki jest słabszy. Dzień 2 września 1939 roku przeżyliśmy w Kownie w ciężkim nastroju. Nadchodziły z Polski alarmujące wiadomości o niepewnej postawie naszych sojuszników, Francji i Anglii, rozdmuchiwane w Kownie przez niemiecką propagandę do rozmiarów pomawiania zachodnich mocarstw o jawną zdradę Polski nadomiar złego z poselstwa brytyjskiego i francuskiego co jakiś czas telefonowano do nas z zapytaniem, czy nie otrzymaliśmy wiadomości z Warszawy, że na froncie nastąpiło uspokojenie względnie zatrzymanie niemieckiego natarcia. W dniu tym odbyła się w kaplicy gimnazjum polskiego w Kownie msza święta na intencję pomyślności oręża polskiego. Była tam cała Polonia Kowieńska, wszyscy uczniowie i uczennicy gimnazjum i my, całym składem poselstwa RP w Kownie. Nastrój był bardzo poważny, a w czasie śpiewania hymnu narodowego wiele osób rzewnie płakało. W nocy z drugiego na trzeci września wiadomości były katastrofalne. Niemcy opanowali Bydgoszcz i Częstochowe. Położenie Górnego Śląska wydawało się beznadziejne wobec postępów natarcia niemieckiego od Słowacji. Były to prawdziwie wiobowe wieści, wskazywały bowiem, że obrona nasza nie wytrzymuje po prostu niemieckich uderzeń, względnie, że zostaliśmy zaskoczeni strategicznie i nawet taktycznie. W sztabie litewskim są wszyscy przekonani, że nasza koncentracja jest dopiero w początkach i że za kilka dni nastąpią pierwsze poważne natarcia i walki. To, co obecnie dzieje się na froncie, uważają Litwini za działania wstępne, za walki słabych osłonowych jednostek. Zapytywano mnie o ocenę położenia, uchyliłem się od odpowiedzi, bo sam nie wiem, czy koncentracja nasza jednostek miała miejsce wcześniej, czy też będzie miała miejsce obecnie. 3 września. Dzień ten przyniósł nam pewne odprężenie i uspokojenie. W południe Radio Warszawskie nadało wiadomości o wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Wielką Brytanię a kilka godzin później i przez Francję. O tyle jest to nam lepiej, że bierzemy bądź co bądź udział w wojnie koalicyjnej i nie jesteśmy już kompletnie sami, aczkolwiek odosobnieni na wschodnim froncie. Nasi sojusznicy są od nas bardzo oddaleni i pomóc nam mogą tylko pośrednio przez szybkie uderzenie na Niemców. Brytyjski poseł Preston oficjalnie telefonował do ministra Harwata aby go zawiadomić o wystąpieniu Anglii. Przy tej okazji mówił, że wypowiedzenie wojny przez Wielką Brytanię wywołało pioronujące wrażenie na niemieckim ministrze spraw zagranicznych von Ribbentropie. Ribbentrop rzekomo zaniemówił z silnego wrażenia na tę wieść i miał prosić Hendersona, aby on sam zakomunikował tę decyzję Wielkiej Brytanii Hitlerowi. Słuchaliśmy około piątej po południu przemówienia ministra Becka nadawanego przez radio z Warszawy. Beck mówił zachrypniętym, jakby zduszonym głosem, z wyraźnym zdenerwowaniem i bez dawnego, charakterystycznego dla jego przemówień, nadużywania kontuszowej frazyologii. Między innymi powiedział, będziemy się bili z Niemcami w dobrym towarzystwie Anglików i Francuzów. Warszawa szalała z radości, gorąco manifestowała, słychać to było przez głośniki radia. Tłumy publiczności zgromadziły się przed ambasadą brytyjską, a następnie francuską, aby wiwatować pod niemieckimi bombami na cześć naszych sprzymierzeńców. Nastroje ludności w całej Polsce są wspaniałe. Komunikat specjalny sztabu naczelnego wodza nadszedł bardzo późno w nocy. Wiadomości były niepomyślne. Śląsk, oskrzydlony przez Niemców, z dwóch stron będzie pewnie opuszczony. Uderzenia niemieckie na Śląsk wyszły od południa przez Pszczynę, a od północy przez Częstochowe, a również przez Tatry i Beskidy od strony Słowacji. Forty nasze na Śląsku są bardzo silnie atakowane przy udziale czołgów, lotnictwa i ciężkiej artylerii. Częstochowa już jest zajęta i niemieckie dywizje pancerne wysunęły się na Radomsko. To jest zagon na Łódź i Warszawę. Na Pomorzu nadal trwają ciężkie walki, niepomyślne dla nas.